W jaki sposób zachować tą młodość orła? W jaki sposób e, żyć? Tak jak tutaj pastor mówił, że winniśmy żyć, tak jak Słowo Boże mówi, że winniśmy żyć. W jaki sposób e, doświadczać w naszym życiu realności Pana Jezusa Chrystusa? Mam nadzieję, że w jakiejś mierze to, czym chcę z wami się podzielić, przybliży biblijne widzenie tego tematu. Proszę was, bracia i siostry, abyście otworzyli pierwszy, drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, siedemnasty wiersz. Przeczytajmy razem. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański tam wolność. Wolność to piękne słowo. To chwalebna koncepcja. I to słowo ma wiele oblicz, wiele aspektów. Dzisiaj mówimy o wolności słowa, że każdy winien mieć prawo mówić to, co uważa i w każdej gazecie winni mieć wolność napisać to, co jest zgodne z ich opiniami. Mówimy o wolności sumienia, że człowiek winien postępować zgodnie z tym, co jest w jego sercu. Zgodnie z tym, jak uważa, że jest słusznie. Mówimy o wolności wyboru. O tym, że kobieta powinna mieć wolność zabić dziecko w swoim łonie, jeśli to przeszkadza jej planom, jeśli to ma w jakiś sposób zrujnować jej życie w jej mniemaniu. Są różne aspekty wolności. Przeciwieństwem wolności jest niewola, zniewolenie. W areszcie Wejherowie odwiedzamy od jakiegoś czasu z Adamem dwóch osadzonych i dla nich wolność ma szczególne znaczenie. Będąc tam, zamknięci w areszcie, tęsknią za wolnością, która dla nas jest czymś codziennym, czymś niczym nadzwyczajnym, niczym szczególnym, ale dla nich ta wolność jest marzeniem, czymś, co my mamy na co dzień. Jeszcze sobie tu ustawię. Czasami jak nie mam zegarka, to się za, w czasie zatracam, a nie chcę się tutaj zatracić w czasie. A, tu jest zegar. Okej, okay, super. Jeszcze lepiej. Dziękuję. Liczne filmy, książki przybliżyły nam w jakiejś mierze życie czarnych niewolników sprowadzonych z Afryki do Ameryki Północnej, aby tam pracować na plantacjach białego człowieka. I to w jakiś sposób ilustruje nam powagę zniewolenia. Kiedy człowiek jest własnością drugiego człowieka, który nakazuje mu, gdzie ma mieszkać, z kim ma żyć, co ma robić, kiedy, jak. I w zasadzie nie stanowi o sobie, ale ta druga osoba dyktuje, jak ma żyć. Dla takich wolność była najwznioślejszym celem, dla którego wielu z nich, jak wiecie, było gotowych oddać swoje życie. Co oznacza chrześcijańska wolność? O czym jest mowa w tym wierszu, który przeczytaliśmy? Myślę, że jest to dobrze znany wiersz. Jednak czy właściwie go rozumiemy? O jakiej wolności ten wiersz nam mówi? Dzisiaj w środowiskach chrześcijańskich również pod pojęciem wolności kryją się bardzo różne koncepcje. Dla niektórych wolność to przyzwolenie na życie bez moralnych zasad, bez Bożego zakonu, Bożego prawa. Na poparcie tej tezy cytują wyrwane z kontekstu fragmenty typu Nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. A jeśli Duch Was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. I oczywiście ten wiersz, który czytaliśmy, też przydaje się do obrony takiego stanowiska. I chrześcijańska wolność czasami przedstawiana jest jako taka swoboda podejmowania moralnych decyzji w oparciu o własne preferencje. A więc ludzie mówią, niczego mi nie narzucaj, nie, nie zakładaj na mnie żadnego zakonu, bo ja nie jestem pod zakonem, ale pod łaską. I w ich mniemaniu Bóg w swej łaskawości wszystko toleruje. I na wszystko pozwala. Nie mów mi, że mam chodzić do zboru. Jak Duch mnie przyprowadzi, to przyjdę. A jak nie, to nie. Gdzie Duch Pański, tam wolność. Jak mi się zachce, to sobie przyjdę w połowie nabożeństwa. Po kolekcie. Nie mów mi, że nie mogę zawrzeć kolejnego związku za życia mojego byłego współmałżonka. Nie narzucaj mi zakonu. Nie związuj mnie Bożym prawem, gdyż gdzieś Duch Pański, tam wolność. Jak mam wolność w swoim sercu, by zawrzeć kolejny związek, to któż mi zabroni? Dla niektórych Chrześcijańska wolność to swoboda decydowania o sobie samych. I oczywiście mógłbym mnożyć przypadki chrześcijańskich anarchistów, którzy pod wpływem takiego myślenia i pod pozorem wolności pobłażają swojemu ciału i w rezultacie stają się niewolnikami grzechu. I mam nadzieję, że nie muszę was przekonywać, iż jest to zgubna droga. Jest to błędna interpretacja takich miejsc jak to. Apostol Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale i 13 wierszu mówi, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał, ale służcie jedni drugim w miłości. W liście do Rzymian podobnie, Apostoł Paweł, kiedy mówi o łasce Bożej, o wolności od zakonu, zadaje pytanie w szóstym rozdziale, pierwszym wierszu. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? A więc odrzucamy taką koncepcję Wolności, anarchistycznej wolności, która łaską usprawiedliwia trwanie w grzechu. Cóż więc kryje się za słowami, gdzie duch pański, tam wolność? W wielu kręgach charyzmatycznych i zielonoświątkowych ten wiersz jest wykorzystywany jako przyzwolenie, a nawet więcej jako zachęta do nieograniczonej, niepohamowanej twórczości w czasie nabożeństwa. I cytuję się go w trakcie nabożeństwa, mówiąc, gdzie duch pański, tam wolność. I co przez to mamy rozumieć? To znaczy, że nie mamy trzymać się żadnych schematów, żadnego ustalonego porządku. Każdy niechaj robi to, do czego duch go pobudza. Nie wiem, czy zetknęliście się z taką interpretacją, ale nie brakuje takich interpretatorów. Gdzie duch pański, tam wolność. Każda muzyka jest dobra, żeby chwalić Boga. Każde zachowanie w Kościele jest dozwolone, jeśli ja w ten sposób mogę wyrazić chwałę dla Boga. Każdy może powiedzieć, co chce i brak jest jakichkolwiek norm i ograniczeń, bo to jest duchowa wolność. W mniemaniu niektórych. Kobiety dzisiaj stają za kazalnicami i prowadzą zbory, bo gdzie duch pański, tam wolność. Na nabożeństwach potrafią dziać się bardzo dziwne rzeczy. Dzisiaj przez internet można wielu dobrych rzeczy korzystać, ale jak wiecie, jest dużo śmieci. I tam są nabożeństwa, gdzie w jednym rogu Płaczą, w drugim się śmieją, w trzecim coś tam ktoś się tarza i krzyczy i wyrabia jakieś dziwne rzeczy, i wszyscy są zachwyceni. Wow, jak duch działa! Każdego inaczej dotyka, każdego inaczej pobudza, w każdym coś niezwykłego się dzieje. Jaka wolność! Chaos, zamieszanie, harmider, ale to przecież duch tak działa. To dopiero wolność. Czy rzeczywiście. Czy rzeczywiście to wszystko bezkrytycznie możemy uznawać za przejawy działania Bożego Ducha? I czy jest to wyraz wolności, o której tutaj czytamy? Jak to się ma chociażby do słów apostoła Pawła, który napominał rozwiązłych i nieuporządkowanych i chaotycznych Koryntian do porządku w czasie nabożeństwa? Jak wiecie, w Koryncie brakowało Koryncie nie brakowało tego, czego brakuje dzisiaj w naszych wielu zborach. Nie brakowało darów duchowych. Tam były proroctwa, tam były języki, tam był wykład języków. Tam przejawiały się różne dary. Tego nam dzisiaj brak. O to wołamy do Boga, żeby wylał na nas na nowo w obfitości swoje dary. Ale Koryntianie mając obfitość tych duchowych darów, także apostoł Paweł powiedział do nich, nie brak wam żadnego duchowego daru nie byli zborem wolnym od problemów. Wręcz przeciwnie. Ta upfitość duchowych darów sprawiała, że gdy schodzili się na bożeństwo, każdy coś przynosił i każdy chciał usłużyć tym, co miał. I dochodziło do ekscesów. Jeden przez drugiego chciał usługiwać. Jeden nie czekał na drugiego, ale każdy chciał usługiwać. I Paweł musiał ich napomnieć do porządku. I mówi, bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złym jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali, czytam z 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. I mówi, cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Czy ja mogę prosić coś do picia? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dalej mówi, jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech. I to po kolei, a jeden niech wykłada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 Świętych Niewiasty Niech na zgromadzeniach milczą Bo nie pozwala się im mówić Lecz niech będą poddane Jaki zakon mówi Wow, dzisiaj takie strach przeczytać takie słowa Ale to jest z Biblii Apostoł Paweł napisał do zboru W Koryncie Gdzie kobiety chciały dominować I nauczać I powiedział Nie, nie ma czegoś takiego tak jak i słowo, jak i, dziękuję bardzo, jak i prawo Boże mówi, nie ma czegoś takiego. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich własnych mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Jeśli ktoś się uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem pańskim. To nie jest kwestia że wtedy kobiety były niedouczone i że nie wiedziały, co powiedzieć i pletły bzdury, a dzisiaj to już są douczone i już nie pletą bzdur. To nie w ogóle nie o tym mowa jest. Paweł tu w ogóle nie powołuje się na ich niedouczenie i nie powołuje się na jakieś kwestie kulturowe czy inne. Powołuje się na zakon, na prawo Pana. I mówi, to jest przykazanie pańskie. I dalej mówi, a jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Chaos na nabożeństwie nie jest przejawem działania Bożego Ducha, ale najczęściej jest przejawem cielesności i głupoty. Oczywiście Boży Duch czasami zakłóca nasz sformalizowany i sztywny porządek. To jest inna sprawa. I działa w sposób, który nas czasami zaskakuje i zdumiewa. I chwała Mu za to. I oczywiście to jest pożądane, aby to nie człowiek kierował nabożeństwem, ale aby Duch Boży kierował na bożeństwie. Jednak wielkim błędem jest podrabianie takiego działania Bożego Ducha przez robienie harmidru i zamieszania, i chaosu, i nazywanie tego działaniem Ducha. A bardzo często do tego to się sprowadza że ludzie małpują formę, podczas gdy nie ma w niej ducha. I może to wyglądać tak samo, jak tam, gdzie autentycznie duch Boży działał, ale jest to tylko pusta forma, przynosząca szkody, a nie duchową korzyść. A więc ponownie zadaję pytanie, cóż apostoł Paweł, natchniony Bożym Duchem, miał na myśli, kiedy powiedział, gdzie Duch Pański, tam wolność. Jeśli przeczytamy poprzedzające ten wiersz fragmenty, zobaczymy, iż apostoł Paweł mówi tutaj o wolności przystępu do Bożej chwały. Przystępu do Boga i Jego chwały w takim stopniu, w jakim nie był tego w stanie nam dać cały zakon, cała świątynia i całe stare przymierze. Ta wolność, o której tu Paweł mówi, jest rezultatem działania Bożego Ducha w naszych sercach, który objawia nam zawartą w Bożej Ewangelii chwałę, Pana Jezusa Chrystusa. I gdy mówimy słowo Ewangelia, tak to już brat wcześniej zauważył, to nie ograniczamy tego, czy Biblia raczej, nie ogranicza tego Ewangelii do zwiastowania życia, śmierci, zmartwychwstania, w niebo wstąpienia i powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. My najczęściej, kiedy mówimy Ewangelia, to jakby pierwsze nasze skojarzenie jest takie, ale Ewangelia to po prostu dobra nowina. To pełnia tego wszystkiego, co stało się naszym udziałem z łaski naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tego wszystkiego, co On nam udostępnił, umożliwił przez swoje doskonałe dzieło, przez swoje doskonałe życie, śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, Jego wstawiennictwo dzisiaj za nami dniem i nocą Jego powtórne przyjście, ustanowienie Królestwa wieczność, którą nam zgotował przez to, co dla nas uczynił. To jest dobra nowina. Że jesteśmy niegodnymi grzesznikami, którzy winni są kary. Winni są śmierci za nasze grzechy, za nasze przestępstwa. A Bóg w Jezusie, Chrystusie wciąga do nas rękę i mówi, chcę Ci przebaczyć. Chcę Cię oczyścić. Chcę Cię obdarzyć wszelkim błogosławieństwem niebios. Chcę Ci dać życie i dobrą nadzieję wspaniałą przyszłość zaufaj Jezusowi przyjdź do Jezusa, oddaj Jezusowi swoje serca On zdejmie z Ciebie twoje, twoje stare łachy nieprawości, Twoją niegodziwość Twoje zło i obdarzy Cię swoją sprawiedliwością swoim życiem, swoją świętością to jest dobra nowina i całe Słowo Boże mówi o tym Całe słowo jest objawieniem Jezusa Chrystusa i Jego chwały, Jego wspaniałości, Jego dzieła. I my mamy wolność. Wolność poznawania Pana Jezusa Chrystusa, wzrastania w relacji z Nim i doświadczania Jego chwały w naszym życiu. Przeczytajmy jeszcze raz ten wiersz, ale już w kontekście, w długim kontekście, od trzeciego wiersza. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział i czytajmy od trzeciego wiersza. Nie będę komentował całości, ale tylko chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli, jaki jest kontekst tego wiersza, aby on zapadł nam w serce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 A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, którym też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia.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 Wystarczy przeczytać kontekst, aby zobaczyć, że nie ma tu mowy o prowadzeniu takiego życia, jakie, jakie nam się podoba, ani nie jest tu mowa o porządku na nabożeństwie, czy raczej nieporządku na nabożeństwie. Jest mowa zupełnie o czymś innym. Jest mowa o Starym Przymierzu, które kiedyś miało swoją chwałę. tak Wiecie, była świątynia, były te wszystkie ceremonie i tam odbywały się wielkie rzeczy i czasami nawet Boża chwała zstępowała do tego stopnia, że ludzie nie mogli ustać na nogach. I tamta chwała, tamta świątynia i tamta służba i tamto przymierze miało swoją chwałę. W jakim sensie używane jest to słowo chwała? Miało swoją wartość, miało swoją pozycję, miało swoją... To było cenne w pewnej mierze. W takim sensie jest tutaj używane słowo chwała. Widzicie, my używamy czasami słowa jakiegoś, które ma wiele różnych znaczeń. To zupełnie co innego, kiedy my oddajemy Bogu chwałę, a co innego jest, kiedy Słowo Boże mówi, że Bóg nas otoczy swoją chwałą. I co innego, kiedy mówi o chwale przymierza, to mówi o pozycji tego przymierza. Jak, nie wiem, jakie tutaj mamy oświetlenie, ile byśmy tutaj zebrali tego wszystkiego, ale załóżmy, że mamy tutaj 1000 W, chyba nie ma tyle, ale gdybyśmy mieli tak? 1000 W tutaj, jakbyśmy zapalili 1000 W, to by było jasno, nie? <grych> byśmy powiedzieli, wow, ale to jest pozycja świetlna, tak? ale to jest moc tego światła, ale tu jest jasno i byśmy podziwiali i podziwiamy, tak? może się nie tak bardzo, ale jak, jak Edison wynalazł żarówkę i potem wiecie, ludzie mogli zapalić światło, to niesamowite, to jakie światło, nie? Że w nocy można zapalić i jest jasno, coś niesamowitego, ale jak zaświeciłoby nam tutaj słońce, otworzylibyśmy okna, czy zdjęli ten dach i za zaświeciłoby nam tu słońce, to te nasze tysiąc wat znika, po prostu jest zaćmione światłem słońca. Podobnie z chwałą Starego Przymierza. Ono miało swój blask, miało swoją chwałę. I ludzie patrząc na to, co tam się działo i oglądając, i składając te ofiary, i uczestnicząc w życiu świątynnym, w jakiejś mierze doświadczali Boga, w jakiejś mierze zbliżali się do Boga, w jakiejś mierze przeżywali coś autentycznego z Bogiem. Ale w porównaniu z Chrystusem i z Jego chwałą to wszystko są tylko cienie, to wszystko tylko obrazy, to wszystko, jeśli tak mogę powiedzieć, duchowe przedszkole. Przewodnik do Chrystusa. Natomiast w Chrystusie, dopiero tu na Jego obliczu, oglądamy pełnię chwały Bożej. Wspaniałości Boga. I to daleko przewyższa to wszystko, co było udziałem Starego Przymierza. Apostoł Paweł w tym fragmencie Zestawił dwie rzeczy. Zestawił chwałę zakonu, który, jak wiecie, został nadany też w niesamowitych okolicznościach. Na górze płonął ogień, rozbrzmiewały grzmoty, widok był niesamowity, ludzie nie mieli nawet zbliżać się do tej góry. Mojżesz, jak spotykał się z Bogiem, jego twarz lśniała blaskiem. I wiecie, takie rzeczy przez wiele ludzi dzisiaj postrzegane są jako szczyt duchowości, szczyt chwały. Właśnie tego typu zjawiska, tego typu jakieś wydarzenia, tego typu manifestacje. Jakby nagle ta kazalnica zapłynęła ogniem. Moje oblicze zaczęło świecić na was jak tysiącwatowy reflektor. O, ale chwała się objawiła. Byś, to by na nas robiło wrażenie. Tacy jesteśmy w naszej cielesności, nie oszukujmy się. Ja bym sam na był wrażenie, gdy ktoś taki coś, takie coś zrobił. To po prostu na nas robi wrażenie. Takie takie zjawiska, tak. Natomiast Pała mówi, tak, Mojżesz miał świecące oblicze, tamta, tamta służba i tamto przymierze miało swoją chwałę. Ale w porównaniu z tym, co jest naszym udziałem w Chrystusie, to tamta chwała już w ogóle przemija. To, to, co teraz jest, to, czego my staliśmy się uczestnikami w Jezusie Chrystusie, daleko przewyższa to wszystko, co było udziały, udziałem tamtych. I ktoś zada pytanie, no to co, co z tym, co tam, tamci mieli, czemu oni takie byle co dostali, czy, czy czemu nie dostali od razu takiego porządnego przymierza, tylko Bóg dał im taki jakiś zakon. Ano, Bóg dał zakon i dał tamto przymierze, aby człowieka właśnie czegoś nauczyć, aby człowiekowi czegoś dowieść. Dał człowiekowi przykazania święte, dobre i słuszne i powiedział czyń to, a będziesz żył. I ludzie próbowali przez Parę tysięcy lat próbowali. I okazało się, że nie było ani, ani jednego, który byłby w stanie sprostać wszystkim Bożym przykazaniom. Ani jednego. Wszyscy w takiej czy w innej mierze gdzieś chybili. Nawet najświętsi, nawet najlepsi, nawet najgorliwsi, najbardziej oddani. Gdzieś im się noga powinęła, gdzieś chybiali, gdzieś przestępowali Boże prawo. I w ten sposób Bóg pokazał, że człowiek nie jest w stanie zbawić samego siebie przez przestrzeganie tego, co jest dobre i co jest słuszne. Wiecie, że wielu ludzi nadal dzisiaj nie rozumie tego. Mówią, ja przestrzegam dziesięć przykazań. Ja, z czego ty nie mnie chcesz? Ja nikogo nie zabiłem, nikomu nic nie ukradłem. Czemu Pan Bóg miałby się nade mną zdęcać? Nie widzą. Wydaje mi się, że są w porządku. No, w, w oczach ludzi może tak. Według Jak się porównają z innymi, daleko gorszymi od siebie, to tak. Ale co, kiedy staną przed świętym Bogiem, który nie zna grzechu, który jest całkowicie święty, doskonały, czysty, prawy? Co wtedy, kiedy z Nim się porównają? Jakaż okaże się ich sprawiedliwość? A więc Boże prawo zostało nadane, aby dowieść człowiekowi, jego niemożności zbawienia samego siebie. I pokazało człowiekowi, że potrzebuje kogoś, kto go uratuje. Potrzebuje kogoś, kto przyjdzie i pomoże mu w tym jego stanie. Potrzebuje kogoś, kto przemieni jego wnętrze. Uzdolni go, wypełni go, aby on w ogóle mógł inaczej żyć, inaczej postępować, inaczej myśleć. I tego zakon i stare przymierze nie mogło uczynić. Nie było w ogóle nadane w takim celu. Jak czytamy tutaj, była to służba śmierci, była to służba potępienia. Zakon dowodził człowiekowi, że człowiek jest grzeszny i zakon potępiał człowieka. Dowodził człowiekowi, że nie jest w stanie żyć, tak jak winien żyć, jak Bóg od niego oczekuje. I przez to potępiał człowieka, mówił, jesteś niezdolny żeby się podobać Bogu. Jesteś niezdolny, żeby żyć z Bogiem. Jesteś potępiony. I to robi zakon. Jeśli dzisiaj w Twoim życiu jest taki głos, ja się do niczego nie nadaję, ja nie daję rady, ja ciągle się potykam, ja ciągle y, chybiam i tak dalej i ja nie jestem godzien Boga, ja nie wiem, co ze mną będzie, ja y, nie wiem, jak to będzie ze mną to jesteś pod zakonem, to żyjesz pod tą służbą Bożego Słowa, które cię potępia. Nie doświadczyłeś tego, o czym to apostoł Paweł pisze, tej chwalebnej wolności, która, tak jak powiedzieliśmy, nie jest przekreśleniem Bożego Prawa, nie jest odrzuceniem Bożego Prawa i odsunięciem Bożego Prawa, ale które daje Ci coś takiego, co sprawia, że masz dostęp do samego Boga. Masz dostęp do źródła życia, którego nigdy z siebie samego nie wykrzesasz. Masz dostęp do mocy, aby prowadzić takie życie, które jest miłe Bogu. Grzech pozbawił nas Bożej chwały. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, mówi tak, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To jest rezultat grzechu. Kiedy człowiek zgrzeszył, stracił Bożą chwałę. Co to znaczy, że człowiek miał Bożą chwałę? Czy człowiek był jak Bóg? Czy wszyscy aniołowie go wielbili i czcili i składali mu hołd? Nie. Ale kiedy człowiek został uczyniony na podobieństwo Boże, miał w sobie Bożą chwałę. Odzwierciedlał Boga w swojej dobroci, w swojej miłości w swojej mądrości, w swym charakterze. Był jak Bóg w tym sensie. I to było chwalebne. To było piękne w człowieku. Ale kiedy człowiek zgrzeszył, stracił to wszystko. I brak mu dzisiaj, chwały Bożej, nie jest taki jak Bóg. Jest samolubny. Jest z gruntu zły. Jest z gruntu grzeszny. Jest zbuntowany przeciwko Bogu. Chce po swojemu żyć. Nie chce się liczyć z Bogiem. Nie chce się liczyć z Jego prawem. Taki człowiek jest z gruntu, z natury. Wrogi Bogu zepsuty, daleki od chwały Bożej, daleki od naszego podobieństwa do Boga. Pan Jezus przyszedł, aby przywrócić nam Bożą chwałę. Oczywiście Jego dzieło możemy ująć wieloma różnymi biblijnymi określeniami, ale jednym z jego celów jest przywrócić ludziom Bożą chwałę. Na przykład w liście do Efezjan w 5 rozdziale 25 i 26, 27 wierszu czytamy, że Chrystus umiłował Kościół, czyli ludzi, których wybrał ze świata. Umiłował Kościół i wydał za nie samego siebie, po co? Aby go uświęcić oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez skazy lub zmazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. To jest chwała Kościoła. Oczywiście, tak jak tutaj dzisiaj śpiewaliśmy, wielbiliśmy Boga i my nazywamy to chwałą. O, teraz tutaj stworzymy chwałę. To jest jakiś aspekt dziękczynienia, uwielbienia i chwały. Ale chwałą naszą prawdziwie jest to, kiedy jesteśmy tak jak Jezus. To jest nasza chwała. Jeśli żyjemy od poniedziałku do soboty podłym życiem i tu przychodzimy i nagle z naszych ust płyną piękne słowa, i wznosimy ręce i wykonujemy piękne gesty. Czy myślimy, że Bóg da się tym ogłupić? Czy myślimy, że zamydlimy mu oczy naszym głośnym krzykiem i farsą muzyczną czy jakąkolwiek inną? Możemy tutaj pięknie zaśpiewać, możemy tu mieć najlepszych muzyków i możemy tu odstawiać w naszym mniemaniu chwałę. Ale jeśli nasze serca nie są pełne Jezusa Chrystusa, jeśli nasze codzienne życie nie jest relacją z Nim, bliskością z Nim, służbą dla Niego, to odstawiamy tu po prostu religijną farsę. I to nie jest chwała, która na Bogu robi jakiekolwiek wrażenie. Z swego czasu Izrael popadł w taki obłęd. Żyli w podłym grzechu, ale jak się w świątyni zebrali, wow, mieli najlepszych muzyków, śpiewali, grali, krzyczeli, a Bóg mówi, zabierz ode mnie ten wrzask. Waszych pieśni. Już nie chcę słuchać tego wszystkiego. Wielu ludziom dzisiaj się to pomieszało. Wydaje im się, że mogą żyć, jak im się podoba, ale przyjdą w niedzielę na nabożeństwo i pokrzyczą trochę, poskaczą, coś porobią i nazywają to chwałą. Nie. Czytamy tutaj, że Pan Jezus po to oddał swoje życie, tak bardzo umiłował nas, że samego siebie oddał za nas. Aby nas oczyścić, aby nas uświęcić, aby nas przysposobić, abyśmy byli Kościołem pełnym chwały. Bez zmazy, bez skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żebyśmy byli święci i niepokalani. To jest chwała Nowego Przymierza. To jest istota tego, do czego jesteśmy powołani. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale Pan Jezus modli się o swój Kościół, o swoich naśladowców. I w tej modlitwie wielokrotnie pojawia się koncepcja chwały. Myśmy w Wejherowie w środę rozważali ten fragment, nie wiem, chyba przez trzy miesiące, ten, <tum>, może więcej. Środa w środę, żeśmy wiersz po wierszu po prostu zdumiewali się nad głębią tej modlitwy Pana Jezusa Chrystusa. I jakże w tej modlitwie pojawia się koncepcja chwały? Nie będę czytał całej tej modlitwy, ale tylko ostatni, czy jeden z ostatnich wierszy, którym Pan Jezus kończy tą modlitwę, w którym wypowiada taką oto prośbę, 22 wiersz. Pan Jezus mówi, ja dałem im, moim uczniom, chwałę, którą mi dałeś. Mówi do Ojca. Czyli mówi, tą chwałę Ojcze, którą Ty mi dałeś, ja dałem im, aby byli jedno jak my jedno jesteśmy. Pomyślmy nad tym. Pan Jezus mówi tutaj, czy modli się tutaj, że dał swoim uczniom, swoim naśladowcom chwałę, którą On sam otrzymał od Ojca. Aby, tak jak On był jedno z Ojcem, abyśmy i my z Nim jedno byli. To jest chwała kiedy jesteśmy jedno z Jezusem, kiedy już nie żyję ja, ale kiedy żyje we mnie Chrystus i moje życie jest życiem wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie za mnie wydał. To jest chwała. Życie Pana Jezusa na tej ziemi było chwalebne. Dlatego, że wyrażało ten pierwotny zamysł Boga wobec człowieka. Było to doskonałe posłuszeństwo Pan Jezus jako jedyny człowiek nie przestąpił ani jednego Bożego przykazania. Chociaż ludzie mu próbowali coś zarzucić, próbowali coś się, czegoś się doszukać, ale to zawsze były ludzkie przykazania, które on przestępował. To były ludzkie tradycje, które on łamał. Ale nigdy nie złamał Bożego przykazania. Doskonale wypełnił jako jedyny Boży zakon, Boże prawo. I Ojciec Złożył o Nim świadectwo. Powiedział, to jest mój umiłowany Syn. Życie Pana Jezusa to życie w Bożej chwale. W Bożej aprobacie. W Bożym uznaniu. On jedynie zamanifestował nam, co to znaczy być człowiekiem. Jak Bóg zamierzył, żeby Jezus był człowiekiem. Wiemy, że Jezus był Bogiem i jest Bogiem, ale kiedy przyszedł na ziemi, czytamy, że wyparł się samego siebie, uniżył się i stał się podobnym nam. Stał się człowiekiem, tak jak my, z wyjątkiem grzechu. Przyjął ciało podobne do naszego. Na kształt naszego ciała, czytamy. Podobieństwo naszego ciała. A więc był, miał w pełni takie ciało jak my, tyle, że w Jego ciele nie było grzechu, tak jak w naszym mieszka grzech. To jest jedyna różnica. I Pan Jezus... Prowadził chwalebne życie, doskonałe życie, czyste życie, święte życie, prawe życie. Życie, którym Ojciec mógł pokazać i powiedzieć: To jest mój umiłowany syn, w nim mam podobanie. To mi się podoba, jak On żyje, jak On mnie słucha, jak On na mnie polega. Całe życie Pana Jezusa było życiem w relacji z Ojcem, w spoleganiu na Ojcem. Czytamy, że spędzał nieraz całe noce na modlitwie. Wcześniej rano udawał się na modlitwę do Boga. List do Hebrajczyków mówi nam, że z wielkimi łzami, z błaganiem za, za swego czasu na ziemi tutaj wołał do tego, który mógł go wybawić i dla swej bogobojności został wysłuchany. Widzimy w nim ten doskonały obraz człowieka. I teraz Jezus mówi, tą chwałę, którą Ty mi dałeś, Ojcze, ja im dałem. Dałem swoim uczniom. To życie Pana Jezusa Chrystusa w nas. Jego obecność w nas. Jego pobożność w nas. Jego mądrość w nas. Jego sprawiedliwość w nas. To jest chwała, która stała się naszym udziałem w Nowym Przymierzu. I jeśli tego nie mamy, jeśli mamy tylko zestaw rób, nie rób, to rób, tamtego nie rób, tego dotykaj, tamtego nie dotykaj, jeżeli to jest całe nasze chrześcijaństwo, które polega na tym, co robimy, czego nie robimy, co możemy, czego nie możemy, to to jest dalekie od chwały. To z czasem staje się ciężarem nie do udźwignięcia. To staje się tak ciężkim jarzmem, pod którym wiele dusz płacze i mamy całe kościoły dzisiaj, tak zwane chrześcijańskie, których nie ma Chrystusa, nie ma relacji z Chrystusem, nie ma nowego narodzenia, nie ma napełnienia duchem, nie ma życia Bożego, ale to, co jest, to jest zestaw przepisów, zestaw ceremonii, zestaw całej masy rzeczy, które trzeba robić i rzeczy, których nie wolno robić. I to jest wszystko. I to ma być pełne chwały z niedoskonałymi ludźmi, którzy nie są w stanie tego robić, którzy żyją w ciągłej winie, i ciągle muszą chodzić do budki i opowiadać komuś w budce o swoich problemach, o swoich grzechach, albo którzy gdzieś tam idą do kogoś i żalą się o swoich klęskach duchowych. I wzdychają tylko i mają nadzieję, że Bóg się nad nimi zlituje w ich nędzy, w ich tragicznym położeniu. To jest chwała? To jest dobra nowina? To jest tragiczna nowina. Jak popatrzeć na historię Kościoła, co działo się na przestrzeni wieków, jak ludzie próbowali ujarzmić swoje ciała, zamykając się w celach, biczując się, zadając sobie ból, ograbiając siebie ze wszystkiego, żeby wyzuć się z tych strasznych porządliwości, które widzieli w sobie i nadal był niedosyt, nadal było poczucie klęski. Mimo wszelkich ich starań, mimo wszelkich wysiłków, mimo zapierania się samych siebie. Okazywało się, że to nie jest w stanie zgładzić tej wewnętrznej żądzy, która była w ich sercach, tej pychy, która była w ich sercach. Kiedy tak się uniżali, zaczynali wzbijać się w pychę z powodu swojego uniżenia. Taka jest przewrotność ludzkiego serca, taka jest nasza ludzka podłość. Cokolwiek byśmy nie uczynili, chcąc się zbliżyć do Boga, oddalamy się od Niego. To wszelka nasza sprawiedliwość jak szata splugawiona. Wszelkie nasze wysiłki nie sięgają Bożego tronu. Może na ludziach są w stanie zrobić wrażenie. O, porobili z tych ludzi świętych, postawili im pomniki. Stawia się ich jako wzór. Ale co ci ludzie, jakie było ich świadectwo? Jaka była ich wień z Bogiem? Jaka była ich chwała? Dzisiaj oczywiście perspektywy historii czasu można to łatwo gloryfikować i łatwo jest pozamiatać pod, pod dywan jakieś brudy i tylko mówić o tych chwalebnych rzeczach ale jeśli znamy chociażby nasze własne serca i nasze własne starania i nasze własne wysiłki dobrze wiemy żeśmy niezdolni do chwalebnego życia żeśmy niezdolni do przestrzegania Bożych przykazań żeśmy niezdolni sami z siebie do podobania się Bogu potrzebujemy jakiejś pomocy z zewnątrz. Potrzebujemy przemiany naszych serc. Potrzebujemy wolności od tego wszystkiego, co nas zniewala. Aby żyć tak, jak winniśmy żyć. W chwale tego nowego przymierza. Gdzie Duch Pański, tam wolność. Gdzie mieszka, gdzie panuje Boże życie, tam jest wolność, której nie daje żaden zakon, żadne prawo. Wolność przystępu do Boga i Jego chwały, wolność od panowania grzechu, wolność, o której zakon świadczył, ale której nie był w stanie nikomu dać. Do takiej wolności zostaliśmy powołani, bracia i siostry. Nie aby pobłażać ciału, nie aby wprowadzać zamęt i chaos, ale do chwalebnej wolności Chrystusowego życia, do jakiej uzdalnia nas mieszkający w nas duch Pana Jezusa Chrystusa. Spójrzmy jeszcze na koniec na ten wiersz osiemnasty. Ten wiersz przedstawia nam rezultat życia w tej wolności danej nam przez Bożego Ducha. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę jak to sprawia Pan który jest Duchem mamy tutaj obraz człowieka który patrzy w zwierciadło i oczywiście, kiedy my myślimy o zwierciadle to myślimy o naszych współczesnych lustrach których wszystko dokładnie widać ale w tamtych czasach zwierciadło to był kawałek wypolerowanego metalu jeśli kiedyś przeglądaliście się w kawałku wypolerowanego metalu to wiecie, że tam nie wszystko dokładnie widać tak? ale Coś tam można zobaczyć, pewne rzeczy można tam dostrzec. Co więcej, gdybyście czynili to w słoneczny dzień i patrzylibyście na siebie w tym, w tym lustrze z, z metalu, to światło by odbijało się od tego metalu i oświecało waszą twarz. I tu jest taka idea tego wiersza, że kiedy my patrzymy na chwałę Jezusa Chrystusa, kiedy my oglądamy jakby w zwierciadle, niedoskonale, nie widzimy go w pełni, nie widzimy wszystkich aspektów, nie widzimy wszystkich szczegółów, nie ma szans, żeby to zobaczyć w ciele. Ale, ale, ale to, co zostało objawione, to, co Duch Boży ożywia, to, co Duch Święty pozwala nam zobaczyć, gdy rozważamy Jego Słowo, gdy poznajemy Chrystusa w Jego Słowie i gdy wpatrujemy się, to, to Jego światło jakby odbija się i, i pada na nas. I czytamy, że gdy... To czynimy, to zostajemy przemieniani. Coś się z nami dzieje. To nie jest tylko to, że Bóg nam mówi, co mamy robić, jak mamy się zachowywać, jak mamy. Dowiadujemy się coraz więcej, mamy w głowie. Nie, nie, nie, nie. Tutaj oczywiście powinniśmy się czegoś dowiadywać, ale jest coś więcej. Zostajemy przemieniani. Tam jest takie słowo użyte, które oznacza jakby transformację. Stajemy się zupełnie kimś innym. Jak Paweł mówi w jednym miejscu, zewlekamy z siebie starego człowieka i przyoblekamy się w nowego. Coś umiera i coś się rodzi do życia. O tym tu jest mowa. Że ta chwała Jezusa, którą oglądamy w tym zwierciadle, kiedy się w nią wpatrujemy, ona przemienia nas. I to mówi z chwały w chwałę. To nie jest jednorazowe doświadczenie. To nie jest tak, że przyjdziesz na dobre nabożeństwo, posłuchasz dobrego kaznodziei, w jakimś coś przeżyjesz i od razu staniesz się jak Jezus nie, tutaj jest powiedziane z chwały w chwałę to jest pewien proces po troszku, po troszku Bóg Cię zmienia, z czegoś Cię uwalnia, z czegoś Cię oczyszcza i coś z siebie w Ciebie inwestuje tak jak w Ewangelii Jana czytam na początku z Jego łaski myśmy wzięli wszyscy i to łaska za łaską, łaska za łaską, krok po kroku, krok troszkę po troszeczku. Nie wszystko od razu. Nie wiem jak wy, ale ja kiedy się nawróciłem, mając 18 lat, już 25 lat temu, kawał czasu, miałem takie idealistyczne wyobrażenie, wiecie, jak trafiłem do zboru, zobaczyłem tych ludzi, to aniołowie, po prostu tacy wspaniali, gdzie ja taki po prostu potwór, ze świata przyszedłem, osiemnastoletni chłopak, wiecie, pełen porządliwości, głupoty, już upaprany w różne rzeczy. I, I teraz, wiecie, myślałem sobie, że jak ja się porządnie nawrócę, no to już po prostu od razu będę doskonały, tak? I przeżyłem takie dramatyczne nawrócenie. I naprawdę wiem, że Bóg zmienił moje serce. I Wychodząc z tego namiotu, tam gdzie prosiłem Pana Jezusa o przebaczenie moich grzechów i ratunek mojej zgubionej duszy, wiem, że wyszedłem nowym człowiekiem. Ale wkrótce okazało się, że jeszcze tu mi nie dostaje i tu jeszcze popełniam błędy i tu I zacząłem się trapić. Co ze mną jest nie tak? Może ja się źle nawróciłem? I jeszcze raz wyszedłem do przodu, jeszcze raz się nawracam. Jeszcze raz wszystko oddaję Jezusowi, jeszcze raz pokutuję bo się za słabo nawróciłem. Nie wiem, czy może ktoś z was podobnie, tak jak ja, próbował ileś tam razy się nawracać, bo nie był pewien, czy dobrze się nawrócił. Aż dotarło do mnie to, że to nie jest tak, że jak przychodzę do Jezusa, to wszystko staje się doskonałe. Nie jest napisane, oto wszystko stało się nowe. Wszystko jest inne niż było. Ale to nie oznacza, że jest doskonałe. Jest potrzeba wzrostu, jest potrzeba wzrostu w relacji z Chrystusem, poznaniu Go, doświadczeniu Go, nauczeniu się wielu rzeczy i wzroście w podobieństwie do Niego, wzroście w tej chwale, chwały Chrystusa w naszym życiu, żeby moje i Twoje życie coraz bardziej odzwierciedlało Jego cnoty, Jego przymioty, Jego wspaniałość. Abyśmy byli tak jak On, coraz bardziej na tym świecie. Czy będziemy kiedyś tutaj doskonali, tacy jak On w stu procentach? Obawiam się, że nie. Dopiero gdy wyzujemy się z tego grzesznego ciała i przeobleczemy to, co doskonałe, wtedy będziemy tak jak On. Ale tutaj na ziemi nie możemy nigdy opuścić poprzeczki. Nigdy nie możemy powiedzieć, wow, jestem lepszy od tego, czy jestem lepszy od tamtego, to już jest w porządku ze mną. Nie. Ja wciąż muszę płakać nad swoimi upadkami, wciąż muszę płakać nad swoją nędzą i słabością i wszelkimi moimi ułomnościami. I chcę być tak jak Jezus. Pragnę, żeby ta Jego chwała oświecała me życie. Pragnę, by ta Jego chwała przemieniała mnie, abym był coraz bardziej podobny do Niego. Czy to jest Twoim pragnieniem, bracie siostro? Czy doświadczasz tego w swoim życiu? Czy pokładasz swoją ufność w Jezusie Chrystusie i szukasz Go w tym Słowie i starasz się wzrastać w relacji z Nim? Czy też pokładasz swoją ufność gdziekolwiek indziej? Może czekasz na wielkiego nadziei który przyjedzie do Lęborka i Cię przewróci na podłogę i, i coś przeżyjesz i coś się w Twoim życiu zmieni. Może na to czekasz. Niektórzy na to czekają. Jadą gdzieś na konferencję, żeby ktoś ich przewrócił i myślą, że to zmieni ich życie. I wracają z jakimś jednym siniakiem na plecach, ale pff, niewiele to zmieniło w ich życiu. Może myślą, że gdzieś tam jakieś przebudzenie przyjdzie stąd czy stamtąd, może coś, coś, różnych rzeczy ludzie oczekują. A niektórzy po prostu harują, harują, zmagają się i wyciskają z ciała i myślą, że to się w końcu coś zmieni, że oni zacisną zęby i się wezmą za siebie i od nowego roku już coś postanowią i, i będą lepszymi ludźmi, lepszymi mężami, lepszymi żonami i lepszymi pracownikami i tak się wysilają, i tak cisną, aż im się naga nie powinie. I wtedy następnego roku czekają na nowe postanowienia albo na coś jeszcze, nie wiem. Są różne metody, którymi możemy żyć, wiecie, i możemy się ogłupiać. Ale tutaj mamy chwałę Nowego przymierza. Samego Jezusa Chrystusa, który oferuje siebie, nam. Czytamy, w nim mamy pełnię. Wszystko mamy w nim. W nim niczego nie brak. Nie musimy, jeśli mamy Jezusa, mamy wszystko. Jeśli ktoś mi mówi, że ja potrzebuję Jezusa i jeszcze czegoś, i jeszcze kogoś, to głosi mi inną Ewangelię. Bo ta Ewangelia mówi nam, że w Panu Jezusie jest wszystko. Że nie potrzebuję nikogo i niczego oprócz Jezusa. Potrzebuję tylko Jezusa w moim życiu. Więcej Jezusa. Być bliżej Jezusa. I mam nadzieję, że rozumiecie mnie, że nie chodzi mi o wiedzę. Że nie mówię tutaj, żeby mieć więcej informacji o Jezusie. Jest wielu ludzi, którzy mają głowy pełne informacji, ale nie znają Jezusa. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znać Jezusa. Pan Jezus powiedział, to jest życie wieczne. Abyście poznali jedynego prawdziwego Boga. Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest istota życia. Poznawać Jezusa. Trwać w Jezusie, polegać na Jezusie. Żyć w Jego sile, nie w swojej własnej. Ostatni wiersz już nie komentuję go. List do Efezjan, pierwszy rozdział. To jest moja modlitwa za nas wszystkich. Modlitwa apostoła Pawła oczywiście, ale modlitwa, którą chcę zakończyć to rozważanie, gdyż dotyka tej, tego sedna chrześcijaństwa. List do Efezjan, pierwszy rozdział od 15 wiersza. Odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa, i o miłości do wszystkich świętych nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich zauważcie no, się pokuszę o krótki komentarz króciutki oni uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa darzyli miłością wszystkich świętych coś autentycznego się wydarzyło w ich życiu ale Paweł wiedział, że to nie jest koniec, że jeszcze trzeba o coś się modlić i o co się modlił. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego,